Co to nagrywasz już? Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Podcast dzisiaj snienianowy. Serdecznie witamy w składzie Filip. i Aleksandrę. Serdecznie witamy z nadmorskiej plaży. Polskiej nadmorskiej plaży. No i witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, nie tylko dla orów. To, to co słyszycie, gdzieś tam oddali to polskie morze. To czego nie widzicie przede mną To najpiękniejsza syrena na świecie Jaką kiedykolwiek widziałem um, Ma taką lwią Jak to się mówi grzywę Ale to z racji takiego Kurtki takiej ładnej Co, co ma taką lwią grzywę Syrena coś je Co syrena je Śmiananko <laughs> Śmiananko Witamy Was, już po raz trzeci mówię w podcastie Niedoglarów z nadpolskiego morza. Dzisiaj podcast zaczynamy śniadaniowo, chociaż czas troszeczkę jest lunchowy, ale to nie znaczy, że nie można zjeść drugiego dobrego śniadania. Na plaży, na plaży było śniadanie na trawie, to się uczyłem w szkole plastycznej, ale śniadanie na plaży. Proszę serce samemu zjeść, bo tak? mamy tego sera, w mamy tego sera. no Ja mogę skoczyć do naszego, Be do naszego Mercedesa, po ten, po kolejny transport... To jest korciński, kor, korciński ser. Koryciński. z od mojej siostry ze szpiżarni. I witamy dzisiaj śniadaniowo, lunchowo. I zapraszam Was do miasta, w którym spędziłem trochę czasu, za młodu. Byłem tutaj parę razy, ale jakie miasto, to opowiemy Wam w kolejnym wejściu. W każdym razie witamy Was serdecznie. Jemy sobie śniadanko. Piknik mamy, można by powiedzieć. Taki piknik country. Pierwszy raz robię... A, ze względu na to na serenę, tak, że Syrena, Syrena jest ekskluzywna <głos> <głos> mm, Dziękuję, ma być komplement? Tak, tak, tak <głos> dziękuję. Um, um, Powiem wam, że pierwszy raz w życiu robi piknik na plaży <głos> Nie chciałem powiedzieć dla Syreny ale w ogóle pierwszy raz w życiu A Serena powiedziała, że nigdy dla niej nikt nie zrobił e, pikniku na, w ogóle chyba na plaży Nie przypominam nie? No, serena miała dużo seren syrenów w swoim życiu. Odłóż ten nóż. <śmiech> Ale no zawsze będzie to wspomnienie, że za jakieś 60 lat syrena będzie miała 100 lat, ja będę miał 120, i Serena powie, ojej, pamiętam takiego jednego, co mi robił na plaży, Dobrze. Gastronomicznie, oczywiście, bo na plaży nie można za bardzo, bo wszystko się może zapiaszczyć, więc, więc, więc to różnie bywa. W każdym razie, dzisiaj w menu mamy pomidorki, dobre, takie ogromne. Mamy ogóreczki z Lidla, szyneczkę mamy też bardzo dobrą od Maryniaka. Mamy indyka, mamy masełkę ekologiczne, mamy soka kubusiowego. Mamy szprica, to jest takie wino z wodą gatowaną, No i mamy bardzo dobre. Czekoladki. Mamy dwie czekoladki, no i mamy zastawę Rozentala tak. kradzioną. Więc, nadzieję, więc ten się nic nie, uszkodzi. nie, ja też mam nadzieję tak, tak, tak tak. Tak. no i co jeszcze mamy? Fajny, fajny weekend przed nami bo tak pani obiecała, że będzie fajny weekend tak ma być? tak ma być zatem kończymy to wejście i cóż pośród morza szumu, pośród morza szumu za góra, Nie, jak to było? morza szumu ptaków, śpiew Yy, goła syrena yy, jak, wśród, drzew. wśród drzew, coś w tym stylu. Ja w każdym razie słyszycie, że nastrój udziela nam się dobry. Yy, podróż z Poznania minęła bardzo szybko i fajnie, yy, rozmowy o życiu, o śmierci, o nienawiści i miłości, ale myślę, że, yy, że wyszło wszystko fajnie. Syrena zresztą kiedyś powiedziała, że ja przed mikrofonem jestem zupełnie inny i wtedy mnie pokochała takiego yy, przed mikrofonem, takiego radiowca, jak w każdym razie Wiecie, magia radia, magia radia. zatem y, puśćmy atrakcyjnego Kazimierza i właśnie piosenkę o magii radii, o magii radii, o magii radia, która idealnie pasuje do naszych dzisiejszych klimatów. Zatem y, y, jeszcze jednego góreczka. To którą znam? Chyba tak, tak, może to być to. Tak, tak, tak. A teraz inny Kazimierz, tak, i, i, i bardzo lubimy obydwoje atrakcyjnego Kazimierza. Y, serka pani już nie je, nie? a szyneczkę? Dobrze, proszę bardzo. Proszę się czuć jak u siebie na plaży. Ten skarawek jest nasz i wracamy, wracamy. Już wam, powiem Wam skąd, ale w następnym, w następnym wejściu. Dziękuję. I lecę konsumować resztę, bo jestem głodny, także i syrena. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów. Kochały się w radiowym speakerze. Prawie dlały, gdy on był.. każdy odbiornik byle usłyszeć jego Szanowny świat, daleki, e, Grigory <grystanie> <wywień, wycielej pancelii, grystanie> rudy nasz pies, <grystanie> Tu radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla orłów. Mój ludwik, jest czekoladowy śmietankowo czekoladowe. Serdecznie witamy z przedpomnika zaślubin Polski Morzu. To, jak słyszeliście przed chwilą, cztery pancerni i pies. Był taki odcinek właśnie z brzegu. Ziemie odzyskane. Chociaż... Wiecie jak to z tymi ziemi, ziemiami odzyskanymi? One w tak w zasadzie nie wiadomo dlaczego były odzyskane, bo nigdy nie były nasze. to zawsze byli Niemcy. No i cóż. Polska flaga. Tu na horyzoncie? Nie mam. Tutaj. Polska flaga na chleżący. W mojej lewej, w mojej prawicy lud czekoladowy, z tyłu pomnik ze ślubin Polski z morzem. Witam Was, jak już powiedziałem, z Kołobrzegu. Romantyczny, może nie, ale całkiem sympatyczny weekend, trzy dni. Poznańskie takie krótkie wypady nad morze. No i cóż, chciałbym, żeby Polskie Morze wyglądało tak jak dzisiaj, no czy może nawet nie Polskie Morze, ale ilość ludzi nad morzem, bo jest całkiem znośnie. Znośnie, znośnie właśnie, dziękuję za to słowo jak tu pewnie byśmy przyjechali za dwa miesiące, może za trzy to pewnie kolejki do lodów na pół godziny ludzi na promenadzie milion dostać się do knajpy, pewnie czekać 40 minut, a my wczoraj zjedliśmy, powiedz moja droga co wczoraj zjadłaś? To hmm. najlepsze najlepsze mule, jakie jadłam w życiu, serio? w koło brzegu? serio to były moje pierwszy mule w życiu, <laughs> <laughs> więc jak gdyby porównanie tutaj no nie mam jeszcze, ale były po prostu niesamowicie pyszne. Ale skąd ten pomysł na mule? Zawsze Cię chodziło po głowie, że chcesz zjeść takie potwory? Tak, ostatnio tak. Aha. Może nie, jakoś mnie tam, nie zadręczała mi ta myśl, no. natomiast no, te, lubię eksperymenty od czasu do czasu. Ale natury kulinarnej czy różnej? Wszelkiej. Wszelkiej, wszelkiej, dobrze, dobrze żeby potem głowa nie była zryta i nie było, y, jak to się mówi, rozwolnienia. To mówię o, o gastronomię. A ja wziąłem wczoraj, co ja wziąłem? Dorsza jakiegoś z dobrym ryżem i z sałatką taką grecką. W ogóle grecka knajpa, polecamy w Koobrzegu Uszalonego Greka chyba, nie? To się nazywało. Coś takiego, nie? on Grek i Kołobrzeg. No, coś takiego. no Taka dziwna nazwa, no właśnie. Ale ty mówiłeś, mówiłeś że mule fantastyczne, a ten się był w ogóle fantastico. I niesamowity po prostu Czosnkowo, śmietanową, koperkową, mhm. jakiś taki, ale wspaniały, Dlatego tak. zjedliśmy lody z no, Aha, Do, na deser. Aha. E, Filip, no. ja to się obawiam, że jak to będzie to jest... Filip, właśnie bardzo popularne imię. Bardzo im fajne imię było pani, która wypożyczała nam rowery, bo muszę wam powiedzieć, że mi dzisiaj wczoraj chodziliśmy, że tak powiem, z buta. I moją tutaj, moją tutaj parterkę po prostu bolą um, zawiasy, jak to się mówi I już sobie wymyślcie, w której części ciała to jest Nie będę wam tutaj mówił dokładnie, bo czasem trzeba utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy A mnie boli, chciałbym być delikatny, ale um, bolą mnie po prostu te cztery litery właśnie, o, dokładnie a dzisiaj Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. No, to słyszycie, że mamy bardzo fajny nastrój, bardzo fajny weekend i. No. Muszę Wam powiedzieć, że Ola przepięknie wygląda. Ostatnio trochę mówiła, że. trochę coś się nie czuje bardzo. Atrakcyjna. No i nie będę z tym polemizował, ale. Muszę Wam powiedzieć, w podcastach bardzo rzadko mówię o dziewczynach. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale muszę powiedzieć, że piękniej dziewczyny w życiu nie widziałem, ona oczywiście powie, css, ale uczę ją, żeby powiedziała, dziękuję ci Filipie, bardzo mi to schlebia. No i są szanse, są szanse, że kiedyś powie, kurde Filip, naprawdę kurde, przy tobie czuję się, dobrze przy tobie czuję się fantastycznie i naprawdę czuję się, nie chciałem powiedzieć bosko, bo ona mówi bosko, na wszystko mówi bosko, ale po prostu naturalnie i zwyczajnie. I to nawet wiadomo, że nie chodzi o urodę, ale chodzi o, o, o to coś nienazwane, takie, takie właśnie feeling można by z angielskiego powiedzieć. No bo już dobrze wiecie, że Zealand nie nadaje. A my to już Tęczymy to wejście, jeździmy sobie na rowerach. Ola ma biały rower, bo pasuje jej do bielizny, ja mam czarny, bo pasuje mi do skarpet. Zaginęły jej wczoraj majtki, można wam powiedzieć. <śmiech> znalazły się to dziś w okolicznościach, ale... ale znalazły się, znalazły się, więc tak to wygląda no i cóż, tak jak Ola powiedziała jest całkiem znośnie, jeśli chodzi o tłum nie jest za dużo ludzi liżemy sobie lody, ja mam czelokadowe Ola ma, jak już stwierdziliśmy, biało czekoladowe o, chrupią. a twoje jak chrupią? no też tak uh -huh. wieje na zachód Na ja mamy przed tobą flagę na zachód? A faktycznie na no, Aha. Uh -huh. trochę wieje, więc jedziemy teraz pod wiatr ale będziemy wracać wiatrem Chcielibyśmy wejść do restauracji Barka, to jest taka restauracja, którą, to opowiem Wam później całą historię, jak to było, ale to jest taka kultowa restauracja, co? Pamiętam, kilka lat tutaj byłam z rzędu, Tutaj są takie stragany, nie bo, że nie widziałam, oprócz tych malowideł, tych obrazów, nie widziałam żadnych straganów z takim badziewiem, ani ciuchami, ani kulanami. Ale z tego względu właśnie ta byłam świadkiem kilkakrotnie, jak ludzie po prostu zawijali w sekundę cały swój dobytek kwiaty i uciekali z tymi siatami gdzieś tam w las. Bo A. to jest nielegalne. Handel tutaj na tym A. deptaku. Także widzisz teraz. O, widzisz, nawet łapią kurczę tych, co jeżdżą na. Ty to może by na rowerach też nie powinniśmy tu jechać, może nas zaraz też shartują.. No, no to pewnie wie jak musimy je prowadzić, nie? A. Także porządek tutaj. Szeryf no. Jack Norris no. i szeryf ten. A ten pannego karcie ma jest duży. No. A no. tam Absolutnie nie wiem, kiedy ten podcast się ukaże. Absolutnie nie wiem. Czy w ogóle się ukaże? Czy w ogóle się ukaże? No, znaczy, jeśli to słyszycie, to się na pewno ukaże. Mm. Ale. Najpiękniejszy piasek morski to polski. Najpiękniejsza dziewczyna na świecie to polska. Tutaj dziewczyna u tu mnie siedząca. No, a najpiękniejszy podcaster to wiadomo ja, czyli Magia Radia. Atrakcyjny Kazimierz, to już słyszeliśmy. No i co? Mandacie piszą, zobacz. Mandaci piszą. A jednak, ten, wiesz, no. możemy uważać. Zobacz, jaki pani ma wózek, i czy kręce, ale fajne. Widzisz, tak? No ten, ja ten czarny z złote, ale czat. I to tylko zobacz, ma buty pani błyszczące mm. Ta mm. No ale ten nie widziałem takiego wózka na takim wypasie. No. Naprawdę. Złoto czarny, bo Podejrzewam, być, no. że ten wózek kosztował, kurde, tyle co mój samochód. Albo tyle, co jej cycki będą obrobione. Oh, oh. No. Tak, coś to pewnie były a. podobne pieniądze. No dobrze. Ym, no, trochę już przynudzamy, 8-minutowe wejście. I myślę, że spotkamy się z lepszej części koło brzegu, czyli mówiłaś hotel, jak się tam nazywa, tam dalejamy, Marina. Tam mieliśmy Marina, mieszkać, nie, ale za drogo było. No i tak za drogo było. No. Chciałabym zauważyć, że nasza miejscówka też tania nie jest. No, ale <śmiech> nie jest... wiadomo czemu. Jeszcze się nie dowiedzieliśmy dlaczego. Dlaczego pani skasowała 2,5 i pół więcej, no. no, dowiemy, no dowiemy, się dowiemy się jutro. No. Tak, pozwiedziamy sobie Aha. Ten kończymy lody kończymy to wejście następne wejście będzie z piwka piwka z tak, tak, tak bardzo dobrze nam się dzisiaj jak mm, myślę przebywa razem mamy luzik mm, ona trochę w nocy chrapała ja nie mogłem spać bo było mi gorąco musiałem zdjąć bluzkę myślałem, że jak... no właśnie rano się zastanawiam, dlaczego ty nie masz bluzkiem no właśnie myślałem że jak zdejmiemy bluzkę to na mnie się rzucisz i będą jakieś te poranne przytulańce ale nic tego nie było no ale po prostu czy nie powinno interesować w każdym razie kończymy te lody ja muszę podkręcić ten klimę w pokoju na ogrzewanie, bo dzisiaj na ozimnianie, bo dzisiaj naprawdę... Tak nie jest... ma klima przecież. Nie ma? Ja nie widziałam, rozejrzałam się rano, ale nie widziałam. Po tym jak powiedziałeś, że ci było za gorące, to No Dobrze, to kończymy to wejście, bo już gadamy i gadamy. Nie wiem jaki podcast dzisiaj będzie długości, ale jak wspomniałem, witamy Was. Myślę, że na, na schodach można iść lody na regalu, Nie do nas. To Idą gdzieś, ale biegają się, nie? No. Mów, mówimy o strażnikach miasta. Zatem kończymy to wejście z Kobrzegu i lecimy, lecimy, lecimy dalej. Dziękuję bardzo i ja, co, się, co, co, się, co, się, co się mówi? Właśnie, see you later. Nie? Aleksandra i Filip. w dzisiejszym podkaścimy. Nie tylko do orłów, trochę inne radio. Zaczęły szybko język poznawać, dowiedziały się, co to odtawa, na czym polega. Śmiela, że piszą. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Może UFO, Może UFO. hotel Imperial, resort e, MediSpa, sianorzęty. W Polsce wszystko jest po angielsku, a jeśli jest po angielsku, to jest trzy razy lepsze. I cztery razy droższe. Rakieta, no to wygląda tak dziwnie, nie? To leci na górze i wygląda jak taka koreańska rakieta. E, jak twoje pośladki, moja miła? I, nie, nie, i zawiasy? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz. Z, z, z, um, znieczuliłam się właśnie. Aha. Byliśmy, na, takim... byliśmy na dużym browalku, na ogromnej na ogromnym sandwiczu, bo tutaj były sandwicze. Tu pozdrawiamy Rafała Toborka, bo on lubił bardzo sandwicze. Gosia mu zawsze robiła sandwicze. E, no i teraz czas wracać dookoło brzegu. Oj, to będzie 4, długo, 16 kilometrów do chaty. Nie mam fajek. Nie, ma nie mam, nie, nie mam, nie ma. Nie, nie masz nie co szukać. To... Nie, nie wiem. Więc wracamy. Były sandwichy, była herbata, były różne inne rzeczy. No i cóż, i czas wracać. Zobaczymy jak to będzie. To by się skończyło, nie? No dobra. No wiem, no tak. Wszystko rzucasz. Kopaków, papierach, niezdrowy styl życia. I nie wiem, co tam jeszcze może być. No i szybko wrzucić. wracam, dziś. No, Wyszłam za mąż, zaraz wracam. No dobrze. To tyle w tym krótkim wejściu z Scianorzędów. Hotel całkiem ładny. Bardzo przyjemne piwiełko, bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. Bardzo gazetki dostępne. Aha, aha. Dokształciliśmy się, dowiedzieliśmy się więcej. O naszym, rzeczy, naszym tak. kolejnym wyjeździe do Portugalii. Buchnę, buchnęliśmy gazety. Staro, no, zielone, no. no, Więc tam. Uczymy dalej, i do usłyszenia. Bye. Nie tylko dla Orłów. A teraz miałem z kolei takie, wiesz, takie zabiega, że nie patrzyłem przed siebie, że nagle no, tam Serdecznie witamy. Ehm, pogoda za oknem, można by powiedzieć, trochę barowa. Ale my jesteśmy dzisiaj w knajpie. Nazywa się Pergola Aleksandra i ja, a za morzem, za morzem, za oknem morze i Poseidon ehm, daje nam dzisiaj popalić, bo są fale, dmucha cały czas. No i Pani Aleksandro, siedzimy sobie w knajpie, nazywa się Pergola, Kołżek. Chciałem zadać pani takie pytania bardzo.. Czy nas na nią stać? Nie wiem. <laughs> Nie, damy radę. Pokaże, to naprawdę. się okaże. Chciałem się spytać, co dla pani jest najważniejsze w życiu, jeśli chodzi o wakacje? Pana Pogoda. Pożyczyć rower, tak jak dziś. Pożyczyliśmy. Przejechaliśmy 300 kilometrów. Jesteśmy umierający. Na każdej mecie wypiliśmy po browarku, więc generalnie humory nam dopisują. Drodzy powraty, co chwilę się zatrzymywaliśmy na browarka. Jeszcze zdążyliśmy mecz obejrzeć. Zjedliśmy też dużo. Także, no co, pogoda ducha. Żeby no. było optymistycznie, fajnie. Tak jak mówiliśmy wczoraj, nie martwić się tym, co było wczoraj, co będzie jutro, tylko się cieszyć dniem dzisiejszym. Dzisiaj to właśnie ćwiczymy i bardzo fajnie nam wychodzi, uważam. Rozmawialiśmy, dziękuję za tą odpowiedź, rozmawialiśmy o podróżach. Mamy tutaj, ja mam trochę więcej lat niż pani. Trochę dużo więcej? ale zauważyła Pani, znaczy zauważyłem bardzo trafną rzecz ostatnio u Pani, że powiedziała Pani, że lubi Pani może nie do że ze, ze mną podróżować, ale, ale że odkąd się znamy, to troszeczkę podróżujemy, troszeczkę inaczej Pani spędza swoje wakacje. No i gdzieś tam przebunkuje Pani, że kurde właśnie takie wakacje na luzaku, gdzieś tam czasem po hostelach się postnąć, żeby, żeby miło spędzić czas. Ale moje pytanie jest takie, kraje Albo miejsca, które pani mi chciała zobaczyć jeszcze przed. Powiedzmy 50. Dużo czasu jest, wiecie, drodzy słuchacze, bardzo, bardzo. Ona, ona ten, ona bardzo młodo wygląda. Ale przed pana 50, tak, nie, pana 50 to mam w planie zobaczyć. E, Portugalię, w której nigdy nie byłam. E, o czym znacznie czarną górę, w której też nie byłam. W nasze no, browarki nasze kolejne browarki. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy. Kolejne browarki z sokiem. Browarek z sokiem w Polsce kosztuje 11. Tak? Tutaj, tutaj w tej knajpie luksusowej 11, tak? Nie, tu 13, ale tam 11 kosztuje. 13 za 1? No, no. No co ty? No. Mam drogi, cholera. Proszę państwa, browar z, ten piwko z sokiem to jest bardzo wykwintny no. alkohol w Polsce. Proszę uważać. Więc... Mamy już tą Portugalię, mamy Czarnogórę. Tak? Jeszcze pani by chciała, mamy Włochy. Bardzo bym chciała na Sycylię. Um, nie wiem, chyba chciałam zacząć wszelkie Włochy. Byłam we Włoszech dwa, hmm. trzy razy, ale jakoś tak nie poczułam tego klimatu. Byłam kiedyś z mamą na wycieczce takiej objazdowej po Włoszech i pamiętam, że byłyśmy w tej e, Florencji, tak na tym moście tam tych złotników, ale zupełnie nie pamiętam tego. Pamiętam, że jadłam tam ogromne lody pięciokulkowe, czy tam siedmiokulkowe, jakieś takie wielkie, ale jakoś tak... Byłam za młoda, żeby poczuć ten klimat, więc chciałabym, chciałabym poczuć i pojechać tam. Dzisiaj pan mi zareklamował to... Chorwację, ja też A to... mi się marzy Chorwacja, no, nie, ja, nawet Bułgaria, która jest niby taka, nie taka jakaś tam niefajna, ale myślę sobie, że zawsze można znaleźć coś tam fajnego, więc... Ja bym chciała zobaczyć cały świat, proszę Państwa. No. Mhm. Więc muszę wygrać w lotkę. Trzymajcie kciuki, żebym wygrała kiedyś dużego lotkę. Tam sześć baniek. No wygrał te dwie bańki, nie? No, wtedy, no. I wtedy możemy sobie... Jak, jak gdyby marzenia się przybliżą. Tak, tak, tak. Na pewno się przybliżą. Znaczy, montujemy już ekipę, jak ktoś by chciał się do nas zapisać. Tak, mamy, nas już wer, mamy już Werę, tak, mamy już Werę, także mamy trzy osoby. Trzy, no. właściwie pięć, bo nas i Ada chętnie no. też pojadą. No. Ale mamy już pięć, dziękuję. Pięć osób mam ekipę. No dobrze, wszystko jest zapisane, wszystko jest nagrane, nie powiem, że spotkamy się za, na Pani Pięćdziesiątkę, no. więc proszę słuchać starych, starszych facetów i gdzieś tam się ich trzymać. Znaczy. Nie, no to tak, to ma pan rację, starsi panowie jak gdyby kont e e komplementują, mm. <gry> Je kontempl kontemplują i komplementują. Tak. Aby nie za dużo ich było, jak najmniej, jak najmniej, bo będę zazdrosny. Dobrze. Mogę być zazdrosny. Dobrze, Dobrze to skończymy i czekamy na nasze. Co, co tam mówiliśmy? Mule? Nie, dzisiaj są małże się tego Jakuba, tak zwane. E, tak przegrzebki? zwane przegrzebki. Nigdy w życiu nie jadłam, widziałam no. na kilku programach kulinarnych. Mhm. Tam mówili, jest przegrzebki raz, przegrzebki dwa, no, no. ale nigdy ich nie jadłam. ja to mówię z jakiegoś dorszyka, jakiegoś małego też? I... No nie jest pan, nie jest pan zbyt. Wyszukany. Nie, ja tak, ja zawsze rybkę, więc, a, a nawet nie jestem głodny. A że rybka taki. lubi pływać, dobra waryk jest. To, no, tam sobie walnie, mamy 3,5 litra wczoraj sobie obiecywaliśmy też Ta, i nie właśnie. umoczyliśmy nawet paszczy. No, no, no, w ogóle. Pani zasnęła na mojej piersi po prostu w 6 sekund, a ja nie mogłem się ruszyć do kuchni, bo nie chciałem pani budzić. Proszę pana, ten... pełny kieliszek stał koło pana ręki? No tak, nie Dobrze, chciałem się jeszcze spytać w takim razie, skoro Pani ma już te plany na wakacje, skoro Pani tak, ma... Tak, do 2085 <coughs> roku mam plany, tak owszem. Gorzej z gotówką, nie Daj. wiem jak, jak obrobimy. Damy radę. Czy ma Pani na przykład kraje, do których Pani by nie chciała jechać? Słyszała, że takie są, ale tak, nie chciała. Tak, Bo Jakoś w ogóle mnie nie wyciągną kraje afrykańskie, tam gdzie jest taka bieda, tak jest... No nie. nie, nie chciałabym jakoś, no. nie... Nie, bym chyba poś, całe wakacje spędziła płacząc nad losem tych biednych ludzi, więc tam bym nie chciała jechać na przykład. Nie chciałabym też... Gdzieś tam Indie trochę mnie, z jednej strony mnie odpychają, bo właśnie też nie są to takie, są brudne i biedne i w ogóle, ale gdzieś tam z drugiej strony te ramy mnie tam ciągną, więc Hunos może kiedyś tam pojadę. Tak, nie mówię, żebym chciała natychmiast jechać do bogatej Ameryki Cudownej zobaczyć te wszystkie kurde Beverly Hills, Wille, hotele, rezydencje, nie, bo tam je w ogóle nie ciągnie. Beverly Hills to jest jedna ulica. No to tam dobra te wszystkie tam Hollywoody i cała resztę. Ale tak jakoś te biedne, strasznie takie biedne kraje, nie, to tam bym nie, nie, nie, nie chciałabym tam jechać. Dziękuję bardzo. Proszę. Kęczymy to wejście podróżnicze. No i cóż, kolejne wejście minutowe. No i cóż, nasze przegrzebki teraz przychodzą, a my pewnie gdzieś jeszcze z naszego wspaniałego hotelu, który okazał się e, dziwnie drogi. E, porozmawiamy z naszym, e, naszą panią jutro. E, może jeszcze coś na wieczór nagramy. Zresztą jeszcze mamy jutro prawie cały dzień. Dokładnie cały dzień. My pewnie może coś nagramy. Może ruszymy dubska e, na zachód. Zobaczymy. W każdym razie do usłyszenia. i No i cóż, spotkamy się w następnym wejściu. E, jeszcze nie wiem skąd. Dziękuję bardzo. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko to Czym się zaczyna moja ballada około brzegu? Po szumem fali, co z plażą gada i w dal odbiega. I me wykrzykiem i słońca blaskiem w łezce bursztynu. I śpiewem piasku, kiedy po piasku przejdzie dziewczyna. A jak się dalej ballady mojej losy potoczą Jak morska woda, która ma kolor dziewczyny oczu Jak morska fala, która ucicha z Neptuna woli A gdy na ręce twojej wysycha jest szczyptą soli się ballada około brzegu szczyci i chlubi, dniem co był naraz, dniem pełnym gniewu i dniem zaślubin. Dzisiaj tu pomnik sławy imiona powierza sercom. W 45 to była słona woda w manierce. A czym się kończy moja ballada około brzegu? Po szumem fali, co z plażą gada i w dal odbiega. I dziewczyn śmiechem, co płynie miastem, zmierzch o godzinę. I śpiewem piasku, kiedy Pan. na piasku dzień się zaczyna. Płyniemy. Się witamy w kolejnym wejściu podcastowym nadmorskim. Ja zacznę trochę inaczej, ale pamiętam kiedyś, to był rok... 2006, kiedy przemion z podcastów Hochlander polecił mi taki serwis mailowy Gmail, oraz polecił mi serwis do zdjęć Flickr, żeby trzymać tam zdjęcia. No i gdzieś tam tych zdjęć zawsze miałem, milion wszędzie. No i zacząłem je wrzucać, wrzucać, wrzucać, wrzucać, i gdzieś tam właśnie w takich domowych pieleszach, może zdjęciowych, znalazłem zdjęcia właśnie z mojego pobytu gdzieś w Pobierowie, w Dziwnowie i znalazłem także zdjęcie. Na promie, na promie, właśnie na promie tym, co płyniemy. Może nie wiem dokładnie, który, bo jest ich cztery. Jest Karsibur 1, Karsibur 2, 3 i 4. My jesteśmy na. No właśnie. Nie wiem. Później, Później. Później zobaczymy. Później zobaczymy. W każdym razie. Yy... Także kołobrzeskie... na dwójce albo na czwórce tak. jesteśmy na dwójce. To jest tak? czwórca, Aha. jesteśmy na dwójce. Karsimur 2, proszę pana. Aha. Dziękuję bardzo za informację. To jest mój przewodnik podczas tej wycieczki i pilot, i jak już wspomniałem, wielokrotnie najpiękniejsza dziewczyna świata. No i cóż, takie wspomnieniowe, może nawet troszkę rozrzewnione wspomnienie o tym, jak to było. Nie wiem, wtedy miałem 8, może 9 lat. Teraz mam tych lat 40 więcej prawie. No i wracamy do tego miejsca. I nie pamiętam, żeby tutaj, żebym był tutaj wcześniej. Zresztą słyszeliście podcasty moje z Dziwnowa. Ostatnie dwa lata w tym roku. Może chciałbym do Mielna zawitać, bo to też był moment dla mnie ważny, gdzie spędzaliśmy wakacje właśnie, właśnie w Mielnie. No ale fajnie wracać do miejsc, gdzie... gdzie było fajnie. Fajnie wracać z osobami, z którymi się dobrze czujemy. No i cóż. Płyniemy. Płyniemy prom Karsibur I płyniemy sobie do... Świnoujścia. Do Świnoujścia na obiad. Bo, bo czemu nie? Z Kołobrzegu do Świnoujścia godzinka... Ma, małe dwie godzinki drogi. Spokojnie sobie przejechaliśmy. No, w plecy. Siedzimy sobie na ciepłej ławce. No i przeprawa trwa jakieś 10-15 minut prom jest za darmo, co się ucieszyłem, nie to, że oszczędzam, ale myślałem, że gdzieś tam się jakąś dychacza płaci a tutaj proszę bardzo, za darmo więc, więc sobie płyniemy pięknie rzeka... tu jest jakaś chyba, mi się wydaje może być, albo nie a tu jest już kanał ze Szczecina i wpływa do morza prom Karsibur 3 za nami. My jesteśmy na dwójce, tak? Tak. Drogą dedukcji. Drogą dedukcji tak? Doszliśmy do pani, tego. A pani jest mózgiem tej wyprawy, w ogóle jest taką bardziej mózgową kobietą niż ja, bo jestem artystą troszeczkę. Jak się pani spodziewa po tej wizycie w Sinoujściu? Kiedy pani ostatni raz była w Sinoujściu w ogóle? Nie wiem, czy w ogóle byłam. Tak? Jakiś mam taki przebłysk, że może byłam jako dziecko, ale zupełnie nie pamiętam. Aha. Także... To całkiem niedawno. Jako dziecko, bo pani jest leciwa. Nie jest leciwa w wieku. Przepiękna trzydziestka z, groszecz z groszeczkiem, więc całkiem niedawno. O, zobacz, jaki statek płynie wielki. Zobacz, A, tam, nie? Pusty. pusty. Pusty płynie, jakiś drobnicy. No bo jakby był zapełniony, to to czerwone, co jest, by było pod wodą, wiesz? Mhm. Więc ten. Więc płynie pusty. I ten. Widzisz? Ja umiem ja, ja, ja takie rzeczy, nie? powiedzieć, czy statek jest pusty, czy pełny, a ty możesz powiedzieć, którym promem płyniemy nie? i zobacz, jak się idealnie spełniamy. Chciałem wrócić do naszej wczorajszej e, kołobrzeskiej e, historii. E, przejechaliśmy wczoraj rowerem milion kilometrów. No prawie 30. No jak no, jak więcej. Wybąbaliśmy po prostu prawie 30 piwek. E, wy, no, ojej, był postój, jedzonko, piwko, postój, jedzonko, kopiwko, postój, jedzonko, piwko i na końcu, na końcu już wróciliśmy do domu na małej, na małej lufie i całkiem sympatyczny e, wieczór e, i walczyliśmy z naszymi e, jak, jakby to powiedzieć niedoskonałościami, czyli bolały nas mięśnie. Ja muszę powiedzieć, że najczęściej po jeździe na rowerze boli bolą mnie mięśnie. Tam chyba nie masz mięśni, <śmiech> proszę pana. Nie? No dobrze, skończę na tym. A panią co, bolały? Jak to się mówi? Za te te, te zawiasy. zawiasy, zawiasy. Ale nawet powiem szczerze, że chyba to, to, to piwo jakoś tak? nas wyleczyło. No właśnie. Jest... Aha trzeba by powoli iść No, pomału, no, to schodzimy, no. no. Więc, e, więc to piwo chyba nas rzeczywiście wyleczyło. Pani wypiła sześć tak. piwek, ja wypiłem cztery piwka i całkiem sympatycznie, bez jakiegoś większego kaca. No to minotent. dzisiaj razie co, co tu mam? Tak? Nie wiem, nie pamiętam tego momentu. Może bo panią ugryzłem. Właśnie, nie wiem, nie no, pamiętam, może ugryzłem, bo by, gdzieś... był taki moment, że, tak? że ten tak nie, nie, nie wnikajmy w to. W każdym razie <laughs> pani powiedziała, że było miło, ja powiedziałem też, że było miło i nie wnikajmy. Pusty statek płynie i i zobacz, y, czwórka, trójka, jedynka, czyli jesteśmy na dwójce, miałaś rację. Ale nie wierzyłeś mi. Ja... Nie wierzyłem, wierzyłem, ale tak to jest. Dobra, to dziękujemy i lecimy na dół. Nie tylko do trochę inny Serdecznie witamy, słyszycie? Guten Tag Guten Tag Herr Filip. Filip Serdecznie witamy z jakby można to powiedzieć z niemieckiej części Świnoujścia Wdaliśmy się, o, wyjdziemy tu na zewnątrz zobaczyć jak jest? Aha chyba możemy Nie, nie Nie? Nie wiem właśnie Tak, możemy wejść, bo no. jest naprawdę ciekawie Jesteśmy w niemieckiej części Świnoujścia Nie wiem, jak to się nazywa, Alc, coś tam, coś tam Chyba rzeczywiście nie możemy tędy jechać Coś mi się wydaje ale no trudno, tu, ale tu wszędzie jest zakaz skrętu w tą stronę, ale widzimy sobie nad morze i muszę wam powiedzieć, że jest tutaj całkiem bardzo ładnie, co, co, tak, bardzo tak starodawnie, ale ładnie. Bardzo e, fajna architektura bardzo ładne chodniczek odrzewiony, ławeczki Aha. śliczne, Aha. żywopłotki, no kurde, jesteśmy no. pod wrażeniem, naprawdę. No, skreń, skreń, czyściutko, czyściutko tak. przede wszystkim, bardzo. Tak, skręćmy tutaj w Strasse, co w dowolnym tłumaczeniu znaczy ulica jednokierunkowa e, i zaparkujemy tu, jeśli wolno. Nie, bo to są jakieś szczały, takie na ziemi, wiesz, więc nie bardzo. Może tutaj, zobacz, przed tym Fiatem może się uda. No tu przed Fiatem, no tutaj staniemy sobie przed tym i zobaczymy co i jak e, zatem e, miejscowość, ja wam znajdę jak się nazywa, na razie jeszcze nie wiem ale, ale ja wam znajdę Ola jest znaną malarką, lubi bardzo obrazy malować, kupować i tutaj mamy, no nazwijmy to troszkę jelonkowe takie obrazy ale, ale, kto to wie kto to wie o tu są ci, których chciałem potrącić wcześniej, ci ludzie Eee, no i wyjdźmy troszeczkę, zobaczmy bo dzisiaj nasz podcast jest taki bardzo nadmorski i międzynarodowy właśnie się okazało że nie tylko Polska, ale i Niemcy no i wychodzimy z samochodu i co? Będziemy zobaczyć, czy Niemiecka tła, że jest jednej lepsza niż Polska, czy Dobrze, jestem za, dziękuję Wychodźmy Świnoujście Ta, ta, Świnoujście Ta, ta, Świnoujście Ta, ta, Świnoujście tu się urodziłem, tu się wychowałem, tutaj mój pierwszy krok i zachowanie mam na tomanie, która się nie skończy, to jest siła, która nas połączy, tu moja rodzina. I kochana matka, tutaj mieszkam, tu jest moja klatka na mnie ciężko. Witamy się nauczył już polska strona. No i żeby coś przed podróżą, już powrotem do poznania yy, Może inaczej, żeby się przygotować trzeba coś zjeść. My jesteśmy w restauracji Amsterdam, się nazywa Taka Swojska Polska nazwa. No i mamy zupy. Mamy rosół z makaronem za 9, zyli. Mamy zupa z borowików za 14. Mamy zupa rybną, zupę rybną na wywarze z homara 24. I mamy dania główne, czyli ma makaron taliatelny ze szpinakiem sosie grzybowym. 26, makaron z owocami morza 38, eskalopki drobojowe, no to to, ale spójrzmy jakie ryby, jak ryby wyglądają łosoś na szpinaku, podawany z makaronem 42, sandacz na białym winie w sosie cytrynowym, koperkowym z ziemniakami za 39 pstrąg z pieca, podawany z pieczonymi ziemniakami i sałatą 36 stak z miecznika, który polecam pani Aleksandrze, Dorada z pieca, za 4,4. hali, but z patelni, 4,2. łosuś zapiekany ze szparagami. To nie chcesz sołku czegoś małego i ten? No dobra. Aha. A musicie wiedzieć, że Ola jest bardzo drobną i malutką dziewczyną. E, takie naprawdę kruszynka malutka i ona je tyle, co w rubelek. Tak. No, więc jest taka malutka i drobniutka i też mało je, więc, więc jest tania w utrzymaniu, mówiąc szczerze, bo jak idziemy do restauracji, ona zawsze bierze dziecięce porcje więc nie ma z tym problemu. A teraz cóż, oddajemy się konsumpcji. Ja tylko powiem, Aha. Że chyba sobie kupimy na drogę powrotną bułkę z rybą. Tak. coś takie... I kurde, wygląda naprawdę zachęcająco. Ile kosztuje? 8 zika? 8 zika, no. Dobra. Dlatego tutaj chyba się no. skupię na jednak słodkościach, a wytrawnie sobie podję potem. Aha, no dobrze. dobrze. No. Weźmiemy zupę z borowików na spółę, a reszta już będzie okej. Okay. I no potem dobrze. sobie weźmiesz tą e, bruskietę. No Kusie to jest na O, to weź, to jest, bo musisz zjeść rybę. Jesteś nad morzem, jeszcze nie jadłeś rybę. No nie Dobra. jadłam rybę. No, nie jadłeś. No. Otworzysz Pani? To tyle. Dobrze, dziękuję bardzo i Dobra. wrócimy za chwilę. Widzimy, już kończyć ten podcast. Widzimy, już pod, kończyć ten podcast i chciałem zakończyć by taką dobrą nutą powiedzmy. Naprawdę jestem mile zaskoczony koło brzegiem i bardzo fajnie to wyszło i jesteśmy teraz w Świnoujściu, gdzie jest można by powiedzieć równie ładnie jak, jak nieładniej, jesteśmy tutaj gdzieś na takim głównym molo, gdzie jest pełno takich willi, pełno jakichś takich właśnie hoteli pobudowanych, wszystko widać, że jest nowe więc nie wiem, czy tutaj był jakiś pas zieleni który wycięli, czy, czy cokolwiek zburzyli jakieś stare domy, nowe, nowe bardzo ładnie w tym Świnoujściu, muszę powiedzieć byliśmy w niemieckiej części tutaj jeszcze zobaczysz, jakieś złoto. Byliśmy w niemieckiej części, gdzie było tak troszeczkę babcinie. Takie właśnie wszystko troszeczkę, gdzie wszystko było takie babcine, taka troszeczkę ale poznański sołacz, ale ładnie. Takie bez rewelacji, ale ładnie. Też był taki moment, gdzie planowaliśmy wyjechać właśnie, znaleźć sobie tam. Znaleźć sobie tam miejsce. Na jakiś weekend. Ale w końcu wyszło, że rzeko obrzek. No jak wspomniałem z Kołobrzegu jesteśmy zadowoleni, no bo też przejechaliśmy, nie wiem, 30 ileś kilometrów na rowerach. Gdzieś do jakich, z Kołobrzegu do, do na Sianorzęty, jakieś takie rejony. I cały czas była bardzo ładna droga rowerowa. I piwko, i rybka, i piwko, i rybka, i piwko, i rybka. I wróciliśmy do chaty na z Ręgoleni. A dzisiaj ostatnie chwile naszych wakacji w Świnoujściu. I też muszę powiedzieć, że bardzo ładnie, bardzo ładnie, jakiś chór, o, nie dokarmiać dzików, nie, jechaliśmy tutaj, tak, no, nie dokarmiać dzików. Tu dzików podobno jest bardzo dużo, czytałem Gdzie i też, tak, widzieliśmy już dwa, atakowały nasz samochód, chciały odgryźć nam opony, więc tak to było. Panie Mekstandro, czy kupujemy te bułeczki na, na, na drogę? kupimy, nie? na drogę na kolację, na kolację, aha, Aha, dobrze, niech pani mi powie coś o tych bułeczkach. No, widziałam, że jest bardzo bogaty asortyment, co mnie zaskoczyło. Tak. Bułka jest zwykła, biała. Aha. Trochę chyba jest cała to górka, ale tak nawet nie dopatrzyłam. Natomiast mhm. jest, w każdej bułce jest taki filecik mhm. jakiś. Albo Aha. filecik na przykład łososiowy, albo jakiś e, Matias. Jakieś tam pieprzowe, czy jakieś inne przyprawy. Mhm. Jakieś... O, tu widzimy blogerkę modową. No. A ma fashion, czy jakaś inna ta ma, akademia. <laughs> akademia. <laughs> tak, na tym ptaku dużo różno, różny, różnych ludzi. Na szczęście jesteśmy poza zazoną, więc jest wszystko Oj, w miarę spokojnie. A, a to co? Jakiś chór. A, Pewnie to, poznańskie słowiki. Jest ten występ. Tak, tak no, no, no. No i te bułeczki, zaraz do nich dojdziemy. Tu mamy chór. Po lewej, jak słyszycie, w sławkach no, no, ale jak ktoś, ja mam odwrotnie ten mikrofon, więc... Więc słyszycie to wszystko, wszystko, wszystko. No. Słyszycie, że to nie jest ze studia, nie jest nagrywane z taśmy, wszystko jest na żywo. Idziemy do rybek, Idziemy do rybek kupimy rybki i no i cóż i będziemy spadać. Ja jeszcze jak mi żabkę bym przeskoczył. Tak, zatem nasz weekend odmorski. Przejeżdżaliśmy przez Międzyzdroje, przejeżdżaliśmy też przez dziwnów, przez międzywodzie gdzie ostatnie podcasty też nagrywałem. I ten. Nie że daje... pan zauważył, panie Filipie, że obsługiwał nas pan za wschodniej granicy. Tak, tak, aktencik, tak, tak, tak. pewnie ten. Mm -hmm. No, tak bywa, tak bywa. Ja nie jestem nic przeciwko wschodniej. Mamy bardzo dobre panie, które pomagają nam w czystości i higieniczności naszych mieszkań, mm -hmm. które są właśnie ze wschodniej granicy i, i są bardzo, bardzo, bardzo. Mm -hmm. Ale wynika Więc... to z tego, że u nas jest po prostu, nie ma już w ogóle bezrobocia. No. Ludzie... No, już mogą sobie chyba przebierać, wybierać pracę. Tam jest jakaś i... rzadka Dobrze, no, no. I, no, i będziemy no. musieli się po... posłużyć właśnie obywatelami za wschodniej granicy, tak. żeby było komu robić. Tak. Obywatele z wschodniej granicy, niestety, mają czasami problemy gubią telefony. <laughs> tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale tak się zdarza i giną, i giną nagle nie a wyjaśnionych ja... okolicznościach nie wyjaśnionych okolicznościach ja zostawiam Pani mikrofon, żeby Pani może powiedziała tak, tak, ja zostawię Pani mikrofon mhm. może, Pani mhm. może Pani iść do auta, a ja już a ja sobie coś kupię, może Pani jakąś konkluzję na koniec mhm. powiedzieć że... kontuzję? <laughs> tak konkluzję, ale to kuluczyk poproszę tylko proszę tam alarmu nie wrzucać tak? dobra, co mam powiedzieć na jaki temat? Żeby Jestem ty... fajny, pod, pod, pod, pod, pod. A, a tobie coś. No. <głos> <głos> Konkluzja na temat pana redaktora. Hm, ciężki temat. Nie wiem co mam powiedzieć, bo jak odsłucha, że opowiem w samych superlatywach na jego temat, to znowu. No nie wiem, nie wiem. Bardzo miłe, fajne, przystojne, oczywiście przystojne. Inteligentne, czytane. Zna się na muzyce i takich różnych. No tak, wiedziałam. Do tego romantyk, tak. Muszę powiedzieć, właśnie spojrzałam na kwiaty, które mam w samochodzie. Doniczkowe, proszę Państwa. Doniczkowy kwiaty w samochodzie po raz pierwszy w życiu to mam. To, to pan mnie tutaj za małą hodowlę rozpoczął. No nie wiem, to jest bardzo udane i może tylko powiedzieć chyba na koniec, że polecam. Polecam tego pana, jego kompana podróży, bo naprawdę jest wesoło, ciekawie i do tego można sobie pokazać do mikrofonu. Pozdrawiam, do usłyszenia, pa. Tu radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla Ory. Szanowni Państwo, w życiu każdego pracującego człowieka jest taki okres, do którego przygotowujemy się przez cały rok. Już w styczniu wykonujemy jakieś nerwowe ruchy, w czerwcu nie myślimy o niczym innym, aż w końcu przychodzą wakacje i nasz upragniony urlop. Zobaczmy, jak on wygląda nad Polskim Morzem. Ja ci dam ciepło. <laughs> oh. Dobry! Panie! Kupiłem krzesło i mam lezak! Przepraszam, myślałem, że to moja stara leży. Przepraszam, a propos. E, masz pan może marchewkę pożyczyć. A po co pana marchewka? A bo z żoną bałwana lepimy. Zobacz, panie, jakie wakacje, cholera. Normalnie, pizga jak pod Stalingradem. Ale piwo jak schłodzone. Aż na krzesłach nity puszczają. A idź, panie, co się... Ja się położę, panie, bo to... Nie... Ale ortopedyczny? Powiem panu, lędźmy mi tak wysunęło, że mi się biodra skurczyły. Ale panie, zima, poszpan, ja. nawet mewy do ciepłych krajów odleciały. Ale nie dzieje na plażę przyszły. No panie, wiesz pan, co się porobiło? Ja ostatnio czytam w gazecie, normalnie na pierwszej stronie, nie? Czytasz pan gazetę? Nie czytam właśnie, właśnie. Na pierwszej stronie widzę taki duży napis. Uwaga dla ziemi, klimat się ociepla. Ja się pytam, kuźwa, gdzie? Patrzę na gazetę, data zczora, już nieaktualne. Jeden dzień. Panie, jest tak zimno, że moja żona to na 1 sierpnia, to na wszystkich świętych pojechała. Zobacz, a znajomy mój sobie pojechał do Chorwacji, wie? i dzwoni do mnie jeszcze, fałszywy, żeby mnie sprawdzić. Mówi, słuchaj, u nas pogoda normalnie 35 stopni, nie? A ja mówię, głupi nie jestem. Ja mówię, a u nas czercieście. A jakbym zliczył temperaturę z trzech ostatnich dni. A, z tygodnia. Słuchaj, a on mówi do mnie mówi tak. A on ma żadnej chmurki na niebie. Żadnej chmurki u nich nie ma w Chorwacji. No, nie ma, bo wszystkie są u nas. No widzisz, ale mówi mi tak. Wcześniej przed wyjazdem mówi. Słuchaj, jedź nad Polskie Morze. Mówi Jedź, ja byłem w tamtym roku, powiem ci tak. Pogoda, pewna, plaża, dziewczyny, wszystko. W tamtym roku to podobno taka pogoda była, że plażowicze to się już pod Bydgoszczą rozbijali. To mówię, dobra, jadę, nie? Wchodzę do tego, do biura podróży, poszłem, nie? Poszedłem. I... A ja wiem, co ja zrobiłem, nie? Ja bym poszedł, to do Chorwacji pojechał. Wszłem tam. Do środka, tak? Do środka, co? Z zewnątrz czy szybę, dezacją? I mówiłem do tej e, niewiasty takiej, proszę bardzo, Interesuje mnie e, e, polskie morze, szybko, prędziutko, nie? Ona mówi, proszę bardzo, to jest oferta dla pana Mielno. Dała mi folderek, ja patrzę w ten folderek, a tu proszę bardzo. Słońce, plaża, dziewczyny, wszystko jest. Przyjeżdżam i panie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Pokaż mi pan, gdzie to jest? A nie zdziwiły pana na zdjęciu te piramidy? A widzisz, bo to nie jest Mielno. Nie, to pobierowo jeszcze mi foldę z papierowa dała, no. Ale nic to, przyjechaliśmy z żoną tego Mielna, ładujemy się na plażę. Oczywiście leje, nie? Panie, to leje jak w Wietnamie. Siedzimy na tej plaży jak ten Rambo w dżungli. Moja żona to się nawet zaczęła okopywać. To jej psiknęłem WD-40 pod pachą. Dlaczego? Żeby się od piachu nie zatarła, nie? Jeszcze, słuchaj, ta mi się głupia twarzą obróciła. Jak poszło po brwiach, to i powiedziałem, że się opaliła od razu na CITO, nie? Panie, na plaży bez WD-40 to nie, nie, podstawa, podstawa, naprawdę. I na Tata, chwilę schodzimy za misji, teraz będzie reklama. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn.